Rozdział XIV. Serce ze złota bezgłośnie umykało przez noc wszechświata, w tej chwili na konwencjonalnym napędzie fotonowym. Czteroosobowej załodze wcale nie było w smak, że spotkali się nie z wolnej woli czy przez zwykły przypadek, lecz w wyniku przedziwnego wybryku fizyki. Tak jakby związki międzyludzkie Kierowały się tymi samymi prawami, które rządzą związkami między atomami a molekułami. Gdy na statku zapadła sztuczna noc, wszyscy chętnie skorzystali z możliwości schronienia się do swoich kabin i próbowali uporządkować myśli. Trillian nie mogła spać. Siedziała na kanapie i wpatrywała się w małą klatkę, gdzie trzymała jedyną i ostatnią pamiątkę z ziemi. Dwie białe myszy, które uparła się zabrać wbrew Zafodowi Od początku liczyła się z tym, że już nigdy nie ujrzy domu Martwiło ją jednak, że wiadomość o zniszczeniu ziemi przyjęła tak obojętnie Nie mogła zmusić się do myślenia o ziemskich sprawach Były dalekie i nierealne tak długo przyglądała się, jak myszy buszują po klatce i podniecone drobią kroczki w swych plastikowych młynkach, aż zupełnie się wyłączyła. Nagle wzdrygnęła się i poszła z powrotem do centrali dowodzenia, by poobserwować maleńkie, błyskające światła i liczby wskazujące drogę statku przez pustkę wszechświata. Chętnie by się dowiedziała, o czym właściwie próbuje nie myśleć. Zafod też nie mógł spać. Także i on chętnie by się dowiedział, o czym właściwie nie chce pozwolić sobie myśleć. O ile mógł sięgnąć pamięcią, dręczyło go nieokreślone wrażenie, że nie ma wszystkich klepek. Zazwyczaj udawało mu się odsuwać tę myśl i nie zamartwiać się. Jednak nagłe i nieoczekiwane pojawienie się Forda Prefekta i Artura Denta ożywiło lęk na nowo. Zdawało się to pasować do mozaiki, której nie potrafił skompletować. Ford również nie mógł spać. Był zbyt podniecony tym, że nareszcie znów jest w drodze. Piętnaście lat, które spędził praktycznie w więzieniu, miał za sobą, akurat gdy zaczął tracić nadzieję. Polatanie z Zafodem zapowiadało masę zabawy, choć w kuzynie było coś dziwnego, czego jednak nie umiał nazwać. To, że Zafod został prezydentem Galaktyki, wydawało się, mówiąc otwarcie, tak samo dziwne, jak sposób opuszczenia stanowiska. Czyżby coś się za tym kryło? Oczywiście bezcelowe byłoby pytać samego Zafoda. Nigdy nie uzasadniał niczego, co robił. Wzniósł niezgłębioność do rangi sztuki. Do wszystkiego w życiu zabierał się z mieszaniną geniuszu i naiwnej nieporadności, a często trudno było określić, co akurat jest czym. Artur spał. Był potwornie zmęczony. Ktoś zapukał do kabiny Zafoda. Drzwi się rozsunęły. W owalu pojawiła się... Ktoś zapukał do kabiny Zafoda. Drzwi się rozsunęły. W owalu światła pojawiła się sylwetka Trillian. Zafot? Tak. Wydaje mi się, że właśnie znaleźliśmy to, czego szukasz. Co? Naprawdę? Ford przestał zmuszać się do snu. W kącie kabiny znajdował się mały monitor i klawiatura. Na chwilę usiadł przed ekranem i próbował stworzyć dla Autostopem nowy artykuł o wogonach, nie przychodziło mu jednak do głowy nic, co byłoby wystarczająco końśliwe. Przestał pisać, owinął się szlafrokiem i pospacerował do centrali dowodzenia. Zaskoczył go widok dwóch skulonych nad przyrządami podnieconych postaci. Widzisz? Statek właśnie zamierza wejść na orbitę, mówiła Trillian. Tam jest planeta. Dokładnie na przewidzianych przez ciebie współrzędnych. Zafod usłyszał hałas i uniósł głowę. Ford! Chodź i rzuć okiem! Ford podszedł i rzucił okiem. Na ekranie migotały szeregi liczb. Rozpoznajesz współrzędne? spytał Zafod. Nie. Pomogę ci. Komputer! Cześć, banda! zapaplał zachwycony komputer. Robi się naprawdę przyjemnie, co? Stól, pysk i włącz monitory. Światło ściemniało. Punkciki światła pląsały po konsoletach i odbijały się w czterech parach oczu, wpatrzonych w ekrany przekazujące obraz z zewnątrz. Nie było na nich nic widać. — Poznajesz? — wyszeptał Zafod. Ford zmarszczył czoło. E, — Nie. A co widzisz? — Nic. Więc poznajesz. O czym ty gadasz? — Znajdujemy się w środku mgławicy koński łeb. W olbrzymiej czarnej chmurze. I, I to właśnie mam zobaczyć na pustym ekranie? Wnętrze ciemnej mgławicy to jedyne miejsce w galaktyce, gdzie widzi się pusty ekran. No, dość logiczne. Zafot nerwowo zachichotał. Był wyraźnie czymś podniecony. Zachowywał się nad wyraz dziecinnie. Stary, to naprawdę wspaniałe, po prostu nie do wiary! — Co jest wspaniałego w tym, że tkwimy w chmurze pyłu? — zapytał Ford. — Jak myślisz? Co można tu znaleźć? — Nic. Żadnych gwiazd? Żadnych planet? — Nie. — Komputer! — krzyknął Zafod. — Przekręć kąt widzenia o 180 stopni, ale nie odzywaj się! Przez chwilę wydawało się, że nic się nie dzieje, po czym w rogu ogromnego ekranu rozbłysło coś jasnego. Przez monitor pełzła czerwona kula o średnicy spotka. W ślad za nią druga. Podwójna gwiazda. Potem w rogu obrazu pojawił się olbrzymi półksiężyc. Czerwony blask, gubiący się w głębokiej ciemności nocnej strony planety. Znalazłem ją! Zaczął krzyczeć Zafot, bębniąc pięścią w konsoletę. Znalazłem ją! Ford gapił się zdziwiony w ekran. Co? zapytał. To! odpowiedział Zafot. Najbardziej nieprawdopodobną planetę, jaka kiedykolwiek istniała.